No niestety, znowu jakieś mamy bolączki pechowe, pech taki dziwny, no ale udało nam się dzięki mechanikom opanować to jakoś. W przedfinale pojechaliśmy jeszcze z przewrywającym silnikiem. Tu się udało trochę go poprawić, nie jest to jeszcze idealnie, ale wystarczyło, żeby pokonać wszystkich Polaków. Nie wystarczyło, żeby pokonać pierwszego niestety. Mam mieszane uczucia, ale po finale ciężko nie być zadowolonym.